Rozdział 11. Nefi prosi pana, aby zamiast wojną ludzie zostali ukarani głodem. Wielu ginie. Gdy nawracają się, Nefi prosi pana o deszcz. Nefi i Lechi otrzymują wiele objawień. Spiskowcy Gadiantona umacniają swoją pozycję. W 72 roku panowania sędziów mieli jeszcze więcej walk i cały kraj Nefitów ogarnęła wojna. Było to za przyczyną tajemnej bandy spiskowców, którzy dokonywali dzieła zniszczenia i niegodziwości. I wojna trwała przez cały ten rok, a także w roku 73. I stało się, że tego roku Nefi zawołał do Pana. O Panie, nie pozwól, aby lud ten wyginął od miecza. Niech raczej nastanie w kraju głód, aby pobudzić ich do przypomnienia sobie Pana, swego Boga, że może się nawrócą i powrócą do Ciebie. I zgodnie ze słowami Nefiego, wielki głód nastał w kraju pośród całego ludu Nefiego. I w 74 roku nadal cierpieli głód. I ustała zagłada od miecza, ale wielu umierało z głodu I umierali z głodu w siedemdziesiątym piątym roku Gdyż ziemia była sucha I nie wydała zboża w czasie zbiorów Susza dotknęła cały kraj Lamanitów i Nefitów Ginęli więc tysiącami w okolicach Gdzie niegodziwość była szczególnie wielka I widząc, że grozi im śmierć głodowa Zaczęli przypominać sobie Pana, swego Boga Zaczęli przypominać sobie słowa Nefiego i błagali swych naczelnych sędziów i przywódców, aby powiedzieli Nefiemu, wiemy, że jesteś sługą Boga, dlatego wołaj do Pana, naszego Boga, aby położył kres klęsce głodu, aby nie wypełniło się wszystko, co przepowiedziałeś o naszej zagładzie. I sędziowie zwrócili się do Nefiego z tą prośbą i stało się, że gdy Nefi zobaczył, iż Nefici nawrócili się i ukorzyli przed Panem, we włosiennicy zawołał do Pana. Spójrz na ten lud, Panie. Oto nawrócili się, znieśli bandę Gadiantona i zakopali ich tajemne plany w ziemi, że banda przestała istnieć. I teraz, Panie, widząc ich pokorę, odwróć od nich swój gniew. Niech zagłada niegodziwych, którzy zginęli, uśmierzy Twój gniew. O Panie, odwróć od nich swój gwałtowny gniew i połóż kres, klęsce głodu w kraju. O Panie, Wysłuchaj mnie i zgodnie z mymi słowami Ześlij deszcz na ziemię, aby wydała owoc i zboże w czasie zbiorów Wysłuchałeś mnie, Panie, gdy powiedziałem Niech nastanie głód, aby ustała zagłada od miecza I wiem, że i teraz mnie wysłuchasz Albowiem powiedziałeś Oszczędzę ich, jeśli się nawrócą Oto nawrócili się w obliczu głodu Zarazy i zagłady, które na nich spadły Odwróć od nich, Panie, Twój gniew i jeszcze raz wypróbuj ich, czy będą Ci służyć, a jeśli tak postąpią, zgodnie z Twymi słowami, będziesz im błogosławił. I stało się, że w 76 roku Pan odwrócił od nich swój gniew i zesłał deszcz na ziemię, że wydała owoc i zboże w okresie zbiorów. I w całym kraju ludzie radowali się, oddając chwałę Bogu. I nie starali się więcej zabić Nefiego Ale uznali go za wielkiego proroka I sługę Boga Mającego wielką moc i władzę Daną mu przez Boga I Lehi jego brat Dorównywał mu w prawości I stało się, że Pan Zaczął znowu szczęścić Nefitom Zaczęli odbudowywać miasta Mnożyć się i rozprzestrzeniać Aż zajęli cały kraj na północy i południu Od morza zachodniego do wschodniego i siedemdziesiąty szósty rok upłynął im w pokoju, także siedemdziesiąty siódmy rok zaczęli w pokoju. I większość Nefitów i Lamanitów należała do kościoła, który rozprzestrzenił się na cały kraj, i mieli niczym niezmącony pokój. Tak upłynął siedemdziesiąty siódmy rok. I w siedemdziesiątym ósmym roku, pomimo sporów o niektóre punkty nauk przedstawionych przez proroków, mieli także pokój i w 79 roku doszło do walk, ale Nefi, Lehi i ich bracia, którzy wiedzieli o prawdzie tych doktryn, otrzymując co dzień wiele objawień, nauczali ich i tego samego roku położyli kres walkom. I w 80 roku panowania sędziów nad ludem Nefiego pewna liczba odstępców spośród Nefitów, którzy kilka lat temu odeszli do Lamanitów i przyjęli ich imię, a także niektórzy potomkowie Lamanitów, Podburzeni do gniewu przeciwko nefitom przez tych odstępców, rozpoczęli wojnę ze swymi braćmi. Mordowali, rabowali, a następnie wycofywali się w góry, do puszczy kryjąc się, by ich nie odkryto. I z dnia na dzień powiększali swe liczby o nowych odstępców, którzy się do nich przyłączali. I tak w przeciągu kilku lat... Ta banda rozbójników stała się niezwykle silna, a wywiedziawszy się o wszystkich tajemnych planach Gadiantona, stali się spiskowcami Gadiantona. I rozbójnicy ci szerzyli wielkie spustoszenie i zagładę pośród Nefitów i Lamanitów. I koniecznym stało się położenie kresu ich dzieł spustoszenia, dlatego wysłano armię silnych mężczyzn do puszczy i w góry, aby znaleźć tę bandę rozbójników i zniszczyć ich. Ale tego roku armia ta została przez nich odparta. Tak upłynął 80. rok panowania sędziów nad ludem Nefiego. A na początku 81. roku ponownie poszli walczyć z bandą rozbójników i zabili wielu, ale sami także ponieśli wielkie straty. I znowu musieli się wycofać z puszczy i gór na swoje ziemię, gdyż wielka liczba rozbójników opanowała góry i puszcze. Tak upłynął ten rok. I rozbójnicy ci wzrastali w siłę i odpierali całe armie nefitów i lamanitów, zagrażając wszystkim mieszkańcom Albowiem pustoszyli różne okolice, zabijając i uprowadzając wielu do puszczy, szczególnie kobiety i dzieci I to wielkie zło, którego doświadczyli z powodu swej niegodziwości, ponownie pobudziło ich do przypomnienia sobie o Panu, swym Bogu tak upłynął osiemdziesiąty pierwszy rok panowania sędziów i w osiemdziesiątym drugim roku zaczęli znowu zapominać o Panu, swym Bogu. W osiemdziesiątym trzecim roku stali się bardziej niegodziwi i nie zmienili swego postępowania w roku 84, a w osiemdziesiątym piątym roku stali się jeszcze bardziej dumni i niegodziwi i tak postępując dojrzewali znowu do zagłady. I tak upłynął osiemdziesiąty piąty rok.